Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. 20 lutego 2011 rok. Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Z minionego tygodnia mówi mi o Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielebieś. Witaj Piotrze. Witam. Dzisiaj powiemy o wzrastającej aktywności Słońca, jak też o tym, że być może naukowcy odkryli w naszym Układzie Słonecznym nowe, nową planetę o pewnym niezwykłym obiekcie, który został zaobserwowany nad Łotwą i powiemy także o kilku obserwacjach, które zostały zrejestrowane przez nas, były nadesłane przez naszych czytelników. Od kilku dni mówi się o tym, że Słońce wreszcie się obudziło. Nawet wśród naukowców zajmujących się aktywności od Słońca mówiło się o pewnym zaniepokojeniu, że od dłuższego czasu właśnie nie wykazuje ona żadnej aktywności. Tymczasem parę dni temu pojawiła się informacja o bardzo silnym rozbłysku i kolejnych, które nastąpiły 16, 17 i 18 lutego. Przede wszystkim zmartwienie polega na tym, że nasza technologia, no, na której się opieramy w tej chwili, może bardzo mocno na tym ucierpieć. Obawy o to, jak zachowa się Słońce w najbliższym czasie, kiedy to przypadnie w szklikach aktywności, już od pewnego czasu przetaczają się przez media. Nawet coś wykazało, połączono ten fakt z legendą o roku 2012. To znaczy, kiedy dawniej składano więcej uwagi do kwestii Nibiru, kalendarza Majów, dzisiaj przykłada się więcej uwagi do bardziej realnego zagrożenia, jakim jest właśnie to niebezpieczeństwo ze strony Słońca. Pojawiły się nawet głosy, że być może będziemy świadkami obserwacji nad Polską zorzy polarnej, no raczej się to nie stało, jednak obawy, choć nie do końca się sprawdziły, mogą kiedyś przybrać realną formę, dlatego, że wszyscy obawiamy się takiej wielkiej burzy słonecznej, jak ta, która miała miejsce na początku drugiej połowy XIX wieku. Zjawisko w takiej skali mogłoby rzeczywiście bardzo tutaj nieprzyjemnie wpłynąć na działanie urządzeń elektronicznych sieci energetycznej oraz urządzeń, satelitarnych. Mogłoby nas czekać bardzo duże technologiczne zamieszanie połączone na przykład z odcięciem dostaw prądu, zaburzeniami nawigacji satelitarnej i wieloma innymi tutaj usterkami, które no być może znacznie wpłynęłyby na funkcjonowanie zachodniego świata. Stąd też te wszystkie obawy, jak zachowa się słońce, co się dalej stanie. Najlepszym dowodem na to, że ludzie obawiają się czegoś takiego, wobec czego są właściwie bezradni, jest to, że od czasu do czasu, kiedy słońce się budzi, nawet główne media, nie tylko już internet, ale nawet telewizja zaczynają podawać to do publicznej wiadomości. Nie wiemy jak się to rozwinie, no myślę, że trzeba poczekać i zobaczyć. Tym bardziej, że niektórzy uczeni są pesymistami, mówią, że prędzej czy później powtórzy się taka mega wielka burza, która może mieć duże skutki dla nas i odczujemy ją prawie wszyscy. No tak, a poza tym jeśli się wczytać w to, co pisze się na wszelkich portalach astronomicznych, gdzie właśnie opowiadają się uczeni, to w zasadzie nie ma żadnej paniki. Ona ona powstaje w, w tych głównych manierach bowiem uczeni mówią raczej o tym, że to jest jakby normalny cykl, jaki przechodzi słońce, to znaczy takiego swego rodzaju uciszenia, a później wzrostu aktywności, aż do pewnego rodzaju szczytu aktywności. No tak, ma on miejsce co 11 lat i myślę, że taka wielka panika jest nieuzasadniona. Natomiast istnieje obawa, że Słońce zacznie się zachowywać bardzo nietypowo. Jeżeli te zaburzenia przybiorą na sile, wtedy rzeczywiście może się to odbić na przede wszystkim naszej technice. Stąd też obawy o słoneczną superburzę, ale takich obaw jest więcej. Przypomnijmy chociażby sprawę superwulkanu. No tak, a tutaj wspomniałeś o planecie X, Nibiru i tak dalej, to może przejdźmy od razu do drugiego tematu. Do Słońca pewnie jeszcze powrócimy w przyszłym tygodniu, a równocześnie właśnie z tą informacją o wybuchach na Słońcu pojawiła się informacja o rzekomym odkryciu przez teleskop Vite. Czegoś, co być może być, może być no dużym szokiem dla nas, dlatego że może być po prostu kolejną planetą w naszym Układzie Słonecznym i w to w dodatku gazowym gigantem. No tak, tutaj historia Planety X to jest właściwie cała saga, która się zaczyna bardzo dawno temu, bowiem planetą mi określano każdy obiekt, który leży sobie gdzieś tam za granicą Plutona i wpływa na ruch ostatnich dwóch planet Układu Słonecznego pierwszy okres fascynacji planetą X w związku z legendami o Nibiru, przypadł na lata 80. Wtedy jeden z teleskopów dostrzegł rzeczywiście potencjalne dowody na to, że coś może czaić się na obrzeżach naszego Układu Słonecznego. Skojarzono to wówczas z teoriami Zekarai Sicina, który mówił, że według jego teorii, według jego analiz, starożytni wiedzieli o istnieniu na obrzeżach naszego Układu Słonecznego dziwnej planety, która od czasu do czasu po powraca do wewnętrznego Układu Słonecznego, no powodując niemało zamieszanie. Potem mieli Mieliśmy kolejne takie okresy zainteresowania Nibiru planetą X, tak jakby te dwa terminy się na siebie nałożyły, chociaż nie jest to oczywiście poprawne. Bodajże trzy lata temu mieliśmy kolejne głosy o tym, że naukowcy z Uniwersytetu w Kobe odkryli, a właściwie tworzyli model, według którego hipotetycznie ta planeta rzeczywiście może tam istnieć i teraz znowu pojawiły się głosy, że, że istnieje tam gazowy gigant, który jest być może nawet 4 razy większy od Jowisza. Wszystko zbiegło się w taką kosmiczną legendę. Wielu ludzi sugerowało, że to dowody na Nibiru, że ona tam rzeczywiście istnieje. Natomiast wkrótce okazało się, że informacje te były nieco przesadzone. Żadnych dowodów jako takich na razie nie ma. Trzeba będzie na nie poczekać przynajmniej do połowy roku. Wtedy będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście czai się tam jakiś wielki obiekt. Większość ludzi uznała również, że może być to potwierdzenie takiej hipotezy o Nemezis, czyli siostrzanej gwieździe naszego Słońca, która krąży sobie bardzo daleko i od czasu do czasu wystrzeliwuje ku nam komety, odpowiadając za okresy masowego wymierania. Myślę, że trzeba będzie poczekać jeszcze na potwierdzenie tej informacji o Tychę, bo tak nazwano tą rzekomo nową planetę. Szybko natomiast cała sprawa została wyciszona i sensacja pożyła sobie bardzo krótko. Myślę, jednak, że im bardziej zbliżamy się do tego roku 2012, tym takich informacji, takich niespodzianek, takich nawet sensacji będzie znacznie więcej. Tak, masz rację. No, w zasadzie teraz już po tych dwóch, trzech dniach takiej euforii, w zasadzie teraz się bardziej mówi o tym, że to jest przedwczesne i że trzeba się wstrzymać z mówieniem o tym, że faktycznie takie ciało może tam istnieć. Ale może powrócimy na Ziemię. W tej chwili i to w dodatku na Łotwę, bowiem tam y, pod koniec stycznia łotewscy badacze ufali otrzymali informacje i materiały zdjęciowe mówiące o niezidentyfikowanych obiektach latających, a konkretnie o jednym obiekcie, który miał się znaleźć nad Rygą 20 stycznia i został w dodatku uwieczniony przez mieszkańca tego miasta na fotografiach. Oczywiście łotewscy ufolodzy wzięli się za analizę tego zdjęcia, które było bardzo wyraźne, na którym widać taki typowy Spodek latający. No i szybko się okazało, że jest to swego rodzaju mistyfikacja. Pamiętasz, mówiliśmy ostatnio o tym filmie z Jerozolimem, który też się okazał oszustwem. Możemy powiedzieć, że ten początek roku to taki no właśnie wysyp fałszerstw. Z jakiegoś powodu tak właśnie jest. Ja nie wiem, czy jeszcze kogoś na świecie podnieca i pociąga robienie fałszywych filmów o UFO i wrzucanie je do sieci, gdzie jest ich po prostu cała masa. Jak powiedziałeś, UFO pojawiło się nad jednym z ryskich osiedli z zrobiona została fotografia i wkrótce pojawiła się ona w internecie, wzbudzając cały szereg domysłów. Szybko się okazało, że ta fotografia to tak właściwie nic innego jak fotomontaż i to jeszcze z udziałem słynnego obiektu UFO z plakatu, który wisiał w gabinecie Foxa Maldera. Ta sprawa szybko została wyjaśniona, natomiast pociągnęła za sobą kilka innych zgłoszeń, które były jakby pobudzone przez tą relację o tym latającym spodku. Łotewcy badacze rzeczywiście otrzymali kilka dodatkowych relacji, jednak nie były one zbyt szczegółowe. Na samym początku zdjęcie wydawało się być bardzo ciekawe, gdyż przedstawiało bardzo rzadki widok w dzisiejszych czasach, czyli latający spodek, natomiast okazało się po prostu za dobre cała relacja pełna była również sprzecznych informacji, dlatego też szybko wyjaśniał tą sprawę i jak się okazało była ona niczym więcej jak niewybrednym fałszerstwem. Tak, a my też otrzymujemy wiele różnych relacji. Podchodzimy oczywiście do nich z odpowiednią ostrożnością, aczkolwiek są bardzo ciekawe i w najbliższym czasie opublikujemy naszą tabelę obserwacji roku 2011, podobnie jak żeśmy to robili w roku 2010. I tam znajdą się relacje zarówno z tego roku, jak też i relacje zgłoszone w tym roku, odnoszące się do lat poprzednich. Także zachęcam do zapoznania się z tym, co ukaże się za kilka dni i zachęcam Państwa, jeśli ktoś widział coś interesującego, zrobił zdjęcie, nakręcił film do przesyłania ich na nasz kontakt infra Dziękuję i zapraszam za tydzień. Wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych